Podawane przez GFK. My mamy tempo za poprzedni rok znacznie większe, to znaczy, że rozrywka rośnie szybciej. To jest 76% wzrostu w naszym biznesie, który zlądowaliśmy jako biznes PlayStation, czyli rośniemy szybciej niż to, co się dzieje na, na, na rynku ogółem. To jest dobry znak, bo powoli zaczyna się taka sytuacja, kiedy. Gdy sprzedaje się w normalnych ilościach, w pobory zaczyna się taka sytuacja, gdzie mimo, że mamy jeszcze te bazy wciąż nieogromne, nie, nie, nie takiego ropa zachodnia, potrafimy sprzedawać 5000 sztuk na przykład Gran Turismo w ciągu niecałych dwóch tygodni i zamawiać kolejne takie dostawy, kolejne takie ilości na, na kolejne tygodnie. Tego nie było do tej pory w Polsce. Do tej pory gra, która pojawiała się na PlayStation 2 czy PlayStation 4 powiedzmy dwa lata temu, to było ilości 200, 400, 500 sztuk byliśmy szczęśliwi w ogóle, jak taka ilość była sprzedawana. Potem pojawiły się lokalizacje, pojawiły się Killzone, mimo że nie zlokalizowane, ale dojonym wsparciem marketingowym pojawiły się polskie gry SingStar Bass. Przy SingStarach udało nam się przekroczyć bazę chyba 16 tysięcy sztuk SingStar'ze SK I to był też taki nasz wielki sukces, no ale przy bazie pół miliona 600 tysięcy urządzeń w jak. W tej chwili rośniemy, rośniemy i normalnie zaczynamy zarabiać. Myślę, że w krótkim czasie będziemy doganiać kraje takie jak Australia czy Nowa Zelandia, które są, czyli dla nawet nawet zbliżonym poziomie biznesu Austrię do nas. Austrii, już chyba prześlijmy nawet Austrię. E, niedawno stawiam nam za cel Hiszpanię. Hiszpania bardzo dużyła, Hiszpania jest tak wielka jak Anglia obecnie, e, z bazą 6 im, milionów dwójek na przykład zainstalowanych, prawda? Ale to też wydarzyło się jeszcze niedawno. Hiszpania miała 900 tysięcy sztuk, to mówię, na no, tej jest konferencji 3 lata temu. W ciągu 3 lat to ten biznes był tu, nie wiem, 5-6 razy zwiększyć. Więc chcemy rosnąć w każdej jednej z platform, a w wiecie, pracujemy teraz na czterech platformach już w dalszym ciągu bardzo dobrze, daję sobie rady dwójka. W Polsce myślę, że to są najbliższe. Jeszcze dwa, dwa, dwa do trzech lat, to jest nasza estymacja. Dwójka będzie bardzo mocno istniała na rynku i będą sprzedawane zarówno konsole, jak i gry. Dwójka. Dlaczego dwójka? Dzięki cenie, dzięki jakiejś tam innowacjom pomysłom, dzięki temu, że jest to otwarasz DVD. Dzięki dostępności filmów darmowych, czy też półdarmowych, e, dzięki temu, że katalog jest ogromny. Są. E, czy też e, po poziomomom cenowym w Polsce gry pracy nowe średnio 49-59 zł. I jest tego, jest tego wciąż sporo na rynku, więc myślę, że ten produkt będzie długo żył. Jeśli chodzi o, o PlayStation, porozmawiamy fascynacja po, po, po zmianie modelu. Mamy mi się powiedziane Steam and Light. E, faktycznie każda ilość, jaka przyjeżdża, jest, jest, jest, jest wsadzana w rynek plus nowe pomysły dla konsoli, o których powiemy. Pewnie spory wiecie, jeśli demonstrujemy <śmiech> jeden z nowych produktów. To wszystko powoduje, że ta konsola ma długą przyszłość jeszcze przed sobą. A podobnie PlayStation 3. Życzylibyśmy sobie, jeśli uczynalibyśmy takie tempo, jak, jak w maju. Gdzie w maju sprzedaliśmy raz poza Bożym Narodowym okresem, ponad 5 tysięcy konsol, przepraszam, w kwietniu. A no to w takim tempie ta baza będzie bardzo szybko imponująca. Wtedy rosnąć każdy, każdy jeden z marek. 1 kwietnia otworzyliśmy spółkę, jesteśmy w nowych biurach, już jesteśmy w pełnym składzie osobowym. 11 osób po prostu w tej chwili zajmuje się biznesem PlayStation. Dlaczego to zrobiliśmy? Chcemy być bliżej rynku, chcemy być bliżej konsumenta, chcemy być szybciej reagować, chcemy bardziej, więcej inwestować, chcemy lepiej zarządzać funduszami, skrócić wszelkie drogi, zarówno w komunikacji do konsumenta, jak i do, do naszych dealerów, do klientów do ludzi, którzy pomagają nam prowadzić biznes, jak również do Was. Nam nieco łatwiej w tej chwili jako spółka niezależna komunikować i prowadzić jakieś kampanie czy akcje reklamowo-promocyjne. Co to by się widać, bo jest więcej naszych reklam, więcej naszej aktywności się zaczyna pojawiać. A będziemy inwestować w detal bardzo. Chcielibyśmy śladem tego, co, co wykonała Sony, nasza spółka z inwestować w, w ekspozycje sklepowe. Trochę w inny sposób będziemy Instalować meble, które mówią, że to jest właśnie, to jest this is living po prostu. To będą nieco inne formuły. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał okazję widzieć Arkadię. E, takie demonstracje, które prowadziło strony w grudniu i to był w maju tego roku. Specjalne ekspozytory powietrzne, Meble, które pokazujemy zarówno funkcjonalność PSP, jak i, jak i trójek, łączność z internetem, możliwość prezentacji zdjęć, grania tym czym jest trójka. I te meble będą instalowane w sklepach po to, żeby jeszcze więcej ludzi pościągać. W centrach są niektórych widać już te, te, te nasze inwestycje i oczywiście gry. Maciek i zespoły, z którymi pracuje w Londynie, pracują nad lokalizacjami. Będzie naprawdę sporo w tym roku. Będzie coraz więcej. Oczywiście nie jesteśmy w stanie robić wszystkiego, ale ten proces rośnie, rośnie i myślę, że to będzie to jest nasze najważniejsze zadanie, lokalizacje. Dobre, dobre lokalizacje. No i... To dalej. Będziemy, jak wiecie, wojna formatu można powiedzieć została zakończona, bo takie słynne zdjęcie chcieliśmy Ci go pokazać, ale coś mi się nie udało. Nie wiem czy widzieliście zdjęcie takiego nagrobka, napisane jest HD DVD, urodziło się w 2005 roku, tak i zmarło w 2008 skończył się format tamten, można powiedzieć, więc będziemy wspierali High Definition. My będziemy wspierali e, poprzez bazę urządzeń, będziemy wspierali poprzez współpracę z e, chociażby z firmą siostrzaną. Będą wspierały inne firmy, będzie dużo filmów w tym roku. Bardzo dużo filmów się pojawi. Cinemapix potwierdza tytuły, potwierdza nieco lepsze ceny, potwierdza e, zainteresowanie polskim drinkiem, nie wiem jak pozostali. E, macie, nie wiem, mamy konta, odzew. Sam Cinemapix no, czuję też odzew, czuję róż na rynku, więc to high hey, definition no, będzie szło do przodu i to jest też na, na, nasz cel tutaj. Nie zapominamy o starych rzeczach, wkrótce e, pojawi się nowa dwójka w Polsce. E, przy, nie wiem, pewnie spotkaliście się urządzenie lżejsze, mniejsze, cieńsze e, zbudowanym zasilaczem w podobnej cenie, tam mało jakieś, korzystając z różnic walutowych staramy się tam regulować jakieś poziomy cenowe, ale wciąż mówimy o, o ekwiwalencie 129 euro. My łączymy z tym produktem duże nadzieje, mamy sporo sygnałów od ludzi, którzy mają starsze urządzenia, którzy mają ogromne katalogi gier, którzy mają stare dwójki, po prostu ludzie chcą wymienić. Bo to, to jest taki produkt, który można wziąć do walizki ze sobą i czy w hotelu, czy, czy na czasach, na wyjeździe, nawet, nawet do kempingu Moja córka woziłem w kempingową, zawsze chwala starego ma singstar to po prostu poradę popisu dla Maćka, bo to są je, jego projekty i o, o, ogromne za, zaangażowanie. Maciej, powiedz, słyszycie parę słów o tym, co robimy z tym co się będzie działo to i co już się tak, dzieje. To, to już będzie czwarty singstar gdzie pan tak będzie polskie piosenie, bo na PlayStation tym razem wakacyjna impreza, taki, taki jest tytuł i również formuła tego to jest bardzo wakacyjna, bardzo taka luźna, niezobowiązująca. Mieliśmy w dużo eventów z starowych w zeszłe wakacje. I mieliśmy przy jakich poza gdzie się bawią najlepiej. Jakie poza się wycierają w taki sposób. Citer, to ma być zabawa, to, to nie jest napinanie się, to nie jest uczenie się śpiewania, to nie jest zływania umiejętności. ujętności. ma być zabawą I, i takim momentem, gdzie po prostu sobie coś bawią, a hmm. się jakoś emocjonalnie, są osoby, które W związku z tym, że są to wakacje, myślę, że są takie mniejsze, lżejsze, wakacyjne. Jak widzicie, to są, to, to, to są Trzyma, to. To jest kilka takich, to, które po prostu Staliśmy oczywiście w Polsce, w tej Szalonie. Fanów też, które były, myślę, że kasa, ale z Neslownic, z Jest jeszcze wiele, wiele więcej, bardzo, tak, bardzo hitowych. Bardzo lato myślę, że to będzie, to będzie ten swing start, który znowu przekroczy jakąś tam ręce 15 tysięcy, przynajmniej 15 tysięcy sprzedanych sztuk. To są to są naprawdę dłużej, jeżeli rozmawiać z innymi z Przełamujemy także, także, także taką barierę ilościową, potrafimy sprzedać, gdy macie jeszcze stać, będzie nam tylko około 20 tysięcy złotych. Tak, nie wzięłem pod uwagę bandowanych. I, Na, i łącznie ta baza, baza Simstarów w Polsce pewnie wyniosła już grubo ponad 45, około 50 tysięcy. 50 tysięcy w marcu zamoczaliśmy bazę Simstarów w Polsce. I tą bazę externe. chcemy powiększyć e, wraz z kolejnymi Simstarami. Dalsze plany, jeżeli chodzi o tą kategorię, będzie kolejny Simstar na PlayStation 2 pod koniec 2008 roku. Na chwilę obecną nie ma jeszcze takiego przypisanego tematu. Generalnie będzie to mieszanka najnowszych przebojów. Tego, co było w tym roku, co było w jego roku. Plus jakieś takie wybrane hity, które jeszcze się nie bawiały na wcześniejszych wersjach. Naszym celem jest ma być pierwszy 100 polski polskich Simstar. Same polskie tak piosenki. W tu będzie tylko 30 polskich odworów, polskich piosenek. E, pracujemy na chwilę obecną, nie możemy podać szczegółów, ale to tak samo jak przy, przy okazji SingStar S, gdzie wśród nas to była partnership, czyli współpraca także z innym brandem, z inną marką w, przy, przy, przy Singstarze. No tak jak widzimy Singstara Eska, kiedy na czasie. W również w przypadku tego Singstara będzie, będzie nazywał się on albo od jednego z najbardziej popularnych telewizyjnych show muzycznych w Polsce, albo, albo od jednego ponieważ no mają ale... rozmowy więc nie możemy nie, powiedzieć nie, natomiast z telewizji komercyjnej z telewizji bardziej bliżej nam komercyjnych jak państwowych e, e, albo, albo też mają od jednej ze stacji muzycznych również popularnie znane w całej Europie więc chcemy żeby oczywiście dochodzić do takiego momentu kiedy kiedy czy robiąc tego typu rzeczy chcemy aby, aby Singstar cały czas wywołał nowe grupy osób aby docierać aby, aby jak największego grona osób i, i, i w taki właśnie sposób pokazywać na czym polega PlayStation, że to nie jest tylko tak, jak cały czas wiele osób myśli. Strzelanie, skradanie, zabijanie, ściganie, to są, to są naprawdę bardzo różne rodzaje zabaw, bardzo, bardzo rozrywka tak naprawdę dla na, na, na każdego. Oczywiście SimStar na PlayStation 3. W 2008 roku pojawią się polskie utwory na SimStar, czyli na aspekty, z którego można ściągać utwory. Daje mi się, na chwilę obecną realny termin, to jest koniec wakacji, wrzesień. Mamy nadzieję, że, że, że, że jak najszybciej trwają pracę prace, troszeczkę inaczej będą wyglądały na kwestii licencyjne w przypadku sprzedaży posunek przez internet, To nie jest tak, że te posunki, które mamy, możemy odro... wyczyszczone, jeżeli chodzi o prawa, możemy wrzucić od razu na, na, na singstop do sklepu. Na nowo musimy przerobić testy licencji i sprzedaży muzyki w internecie, więc zabiera to trochę więcej czasu, stąd też ten singstop, który się w ogóle pojawił na PS3 w grudniu, był parę miesięcy później niż na początku zakładaliśmy to jest też coś nowego, bo nikt wcześniej nie robił tego typu projektów I, i taka forma sprzedaży muzyki w internecie poprzez grę jest także nowa, dla rynku muzycznego na świecie. Przepraszam, mogę wam mówić sukcesowo, tak? Czy możecie może mi, proszę, wyjaśnić, dlaczego nie robicie wersji na PS3, to takie płoty są 30% z w Ograniczenia, O czy się, że baza jest za mało. Z mojej perspektywy to wygląda mm -mm. jako dobra promocja jak konsoli, bo jest to bardzo duży produkt, no nie wiadomo, 30% polskich i... i... Czy, czy, czy, czy, to znaczy, na tak. prostszy można się tylko sieci, hmm. chociaż wiadomo, że w ogóle nie podłączę do tego to znaczy z... z... tak, na przykład poprzedni SingStar, ten, który był w wakacji, czyli SingStar SKP na czasie, mm -hmm. a to ilość piosenek, znaczy piosenki, które tam są i jak odbierany, w ogóle pozycjonowany jest SingStar. To SingStar w większości pozycjonowany jest jako gra na płci pięknej w wieku kilkanaście lat. A I łatwiej do takiej grupy dotrzeć z produktem tańszym, tak jak PlayStation 2. I to to czy to czy to czy tymi. Tymi. Natomiast PlayStation 3 to jeszcze, to jeszcze nie jest ten produkt, który, którym którym się właśnie tego typu nowe grupy docelowe. To, to, się to się oczywiście będzie zmieniało, natomiast PlayStation 3 jest, jest na innym poziomie w tym momencie. Tak? To, są, to są osoby dwudziestopara, trzydziestoparoletnie, w które celujemy i, i być może po prostu... A, Przy tych poziomach skoda, a, myślę, że jeszcze nie, nie, nie, nie możemy o tym myśleć, chociaż myślimy. No, to, są, to, są, znaczy to są te rzeczy, które my po prostu widzimy na własne oczy. Proces, po raz kolejny robiliśmy w zeszłym roku eventy z, z Singstarem, gdzie byliśmy nad całym polskim morzem. Przez półtora miesiąca jeździliśmy z przyczepą Singstarową i osoby, które tam się bawiły cały czas, to właśnie były dziewczynki tylko 8, 10, 12 lat i, i naturalnie po prostu Singstar ściągał te osoby, bawili się, tam rodzice, tam rodzice też, się bawili i tak dalej. Natomiast, no się było... natomiast no, tacy, tacy opcji no, 15-16 stara tak stali z boku, tak? Albo gratu. Nie chcemy też spalić takiej szansy, prawda? Wydamy starobie na Więc... trójkę, będzie bandowany w cenie 170 tyle złotych i, i, i potem będzie to wrażenie powodę, tego dziecka w sklepie, no, i na tym nie stać jeszcze, prawda? Mhm. jeszcze.. A, a, a będzie, będzie robili będą właśnie z postundową S2 zickstarów? Tak. tak. Jakie mówię, jakieś ciekawostki. Jeszcze pamiętam, byliśmy akurat w magazynach naszych w Holandii, kiedy przychowaliśmy się do projektu i było wielkie poruszenie, jakieś tam małe zamieszanie. To jest magazyn, który obsługuje całą Europę. Związany było z pomyloną wysyłką towaru, który był gorącym hitem. Hit w styczniu. Największy hit sprzedażowy Niemców to był Singstar Apreski. 60 tysięcy sztuk Singstara w związku właśnie z nartami, czyli wszystkie piosenki. Anton Austiroli i tak dalej, które ludzie śpiewają oba Aprys To jest biznes niewiarygodny i to była już reedycja tej, tej gry. Zaczynamy się narte, ferie niemieckie i było najważniejsze Singstar, Singstar, gdzie Aprys Kiby już tak, Singstar w ogóle jest, jest osobne piętro, w, w tam gdzie jest dział developmentu no, w Londynie. A to jest osobne piętro Ludzie, którzy pracują tylko raz, z oni wydają starem. Oni wydają takie 20-30 na rok, bo i Chorwaci mi z tego są stara. Niemcy po prostu tam jest tam jest i oni... Niemcy już chyba z Tothenhausen, specjalne wydanie, planują chyba chcieliby z Tokiohotel zrobić to jedno z niż po prostu... Myślałem pomysły. pomysły. pomysły. vs. versus Gelsbend, jakieś kolejne pomysły na, na, na Londyn na przykład, tak? Wiele krajów ma, ma swoje pomysły i można je realizować. Więc to, jest, to, jest, to jest jak fabryka, która, która pracuje. A i tak na przykład często jest bardzo jest jest robiona jeszcze w innych firmach. Tak, to, a więc jest to tak, jakby nawet firma w firmie czy to, to, to, pracuje z SingStar jako... jako, jako no, to, to, to jest forma, w której się nie po prostu. Tak, oczywiście tak. Jest to rzeczywiście yeah. też takie. Jest też boom oczywiście na, na, na, na śpiewanie teraz. Tak. Jest dużo. Od, od czasów e, idola pojawiły się kolejne programy, które gdzieś tam bazują, to gwiazdy śpiewają, to ludzie śpiewają itd., itd. i tak dalej, tak dalej. śpiewanie jest, jest jakiś tam element rozrywki, i telewizja i media też to aktywnie promują, stąd, stąd jest w najlepszym teraz momencie, jeżeli chodzi o rozwój i, i inwestowanie w, w SingStar. Tak. Oczywiście nie pozostajemy na SingStarze, w dalszym ciągu wspieramy, czy szczególnie w tym roku będziemy wspierać baza. Mamy My jesteśmy zafascynowani produktem, w tym bardziej, że BAS no, wchodzi w tym roku. To jest taka reformy, to... najbardziej chyba niedoceniona i najbardziej niedoceniona seria i my przyznajemy, że mamy, mamy dużo pracy do wykonania, żeby BAS był na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o sprzedaż, jeżeli chodzi o popularność, tak jak jest z Singstarem, z że udało nam się sprzedawać go w zadowalających ilościach. BAS to jest, to jest nasze wyzwanie na ten, na ten rok. Tym bardziej, że baz pojawia się na, na, pojawi się na PlayStation Portable, pojawia się na trójce, pojawia się kolejne wydania. Na, na, na dwójkę wszystkie gry będą lokalizowane, wszystkie produkty, na to, wszystkie bazy są zlokalizowane. E, po, po, poniżej widać listę. Tak, to nie jest, to nie jest pełna lista gier, serii baz, które pojawią się w tym roku. Nie opisać tutaj serii baz Junior dla, dla dzieci, tych. tych mamy też oczywiście serię, która, która kierowana jest do dzieciaków wieku. 3 do 6 lat i ich rodziców, żeby rodzice oczywiście mieli świadomość także, że, że czy, czy mogli w fajny, przyjemny sposób spędzić czas z dzieckiem właśnie w bazę juniora. A, natomiast są, są oczywiście wersje na, na PlayStation 2 dla nas takim kluczowym tytułem, który mamy nadzieję, że jakoś e, poprowadzi serię baz do, do dobrych wyników sprzedażowych, do wzrostu popularności. To będzie wersja na PlayStation 3, którą będziecie mogli przetestować, e, jak już będziemy na PlayStation Day, tak, będzie prezentowana. E, Quiz TV, który, który będzie bardzo też mocno powiązany z PlayStation Store i PlayStation Network, A będą dodatkowe pytania, które będzie można ściągać tematycznie z PlayStation Network za jakąś tam opłatą. Będzie można stworzyć własne pytania, będą tryby sofa versus sofa, czyli cztery osoby, które przez internet, przez PlayStation Network grają z czterema innymi osobami gdzieś tam na przykład w innym mieszkaniu. Jest naprawdę, że chodzi o wygry, tego typu pomysły socjalne, socjalne jest, jest, jest to wiodące na tytuł i możemy z dużo nadzieje. Wszystkie te bazy są lokalizowane? Wszystkie. Wszystkie w, tak. wszystkie. w związku z tym, że lokalizowane oczywiście zamierzamy w tym roku. No musimy pomóc temu, temu produktowi. Będziemy wydawali, będziemy wspierać go bardzo reklamowo. Będziemy szkali różnych dróg, ale będziemy jeszcze dużo baza i stara. A chcielibyśmy po prostu samo funkcjonować jak inne kraje, gdzie, gdzie spotkanie się tam dyrektorów zarządzających, wszystkich no, firm z jest, to co robimy w tym miesiącu. Może jest jeszcze szansa na dodatkowego baza, na przykład. I chciał, super, ile? 15, 20 tysięcy, ja 60, i wychodzi nagle 200 tysięcy, prawda, Z kolejnego baza i cały team w Londynie pracuje nad kolejnym jakimś tam bazem, bo to jest 200 tysięcy gier, prawda? Wrzucony w ciągu tam paru miesięcy. No a to jest oczywiście pieniądz. Ktoś tam ma zabawę, a ktoś ma pieniądz, który pozwala rozwijać inne projekty, które... Jeszcze czy powtórzymy raz jeszcze także te wszystkie dodatkowe pytania, które będą na PlayStation Network, będą lokalizowane. Część gier posiada również polskie pytania, czyli skierowane odnoszące się bezpośrednio do polskiego rynku. Tam, gdzie jest to możliwe, przy Quiz, czy, czy, czy, czy, czy pop gdzie będą również typowo polskie pytania do baza QuizTV na, na PlayStation 3. W przypadku niektórych bazów, tak jak Hollywood Quiz, no nie no można tam, zrobić typowo... Nie, nie mamy tam zbyt wiele... No, osób, nie mamy zbyt matowy. wiele miast Polski Hollywood, tak? Jest to, jest to temat zamknięty odnoszący się po prostu do, do, do Hollywood, jako, jako instytucja, jako tam zjawiska. Natomiast tam, gdzie możemy, tak jak właśnie muzyczny baz, czyli, czyli pop quiz, czy, czy mega quiz, tam gdzie jest wiedza ogólna, tam oczywiście odpowiednie jest od 25 do 30% pytań, to są pytania dedykowane na, na polski rynek, które... które Przypomniałem się, zresztą ciekawostką przetrwę, Maciej, jeśli chodzi o Singstara. Singstar SK hity na czasie i Singstar R&B będzie sprzelewany w Irlandii, w Anglii, w Londynie. To jest decyzja Ray'a tak, z tutajszego managementu i obawiam się, że mają duże szanse przestrzenia naszych ilości polskich. A Irlandczycy wzięli 5000 sztuk na razie, jednego Anglicy testowo biorą po 5000 jednego, drugiego tytułu i gdzie będą sprzedawali to tylko i wyłącznie poprzez jakieś tam kanałowe sprzedaże, środowiska, internet, docierają tam, gdzie Polacy są. To nie będzie tak, że w każdym, nie wiem, w sklepie Virgin, czy w centrum będzie SingStar, ale oni zrozumieli, że to już jest rynek, to samo się dzieje z bazem. Padają pytania, to powiedzcie nam, który, jak się sprzedawał, co, jak, to wejdziemy na razie po pięciu. Mówię tak, na razie po pięć tysięcy, zobaczymy, jak się sprzeda, nie? No tutaj też, tu jest ile? Pół miliona Polaków w Londynie żyje? Oni też tu spędzają jakiś czas w sposób socjalny, więc i 200 tysięcy w Inlandii. Słuchajcie, konsola PlayStation Portable mamy, to, jak wspominałem wcześniej, e, podwaja czy potraja sprzedaż, e, zwłaszcza po wprowadzeniu nowego modelu. Slim and I cieszy się ogromnym powodzeniem. E, wie, wiemy, że jest to nie tylko urządzenie do grania, mnóstwo możliwości nowych, które stwarza urządzenie, prawda, w z trójką. Czy też nowych produktów. Generalnie konsola PlayStation potem staje się i będzie stawała się bardziej, nie wiem jak to macie dobrze nazwać, urządzeniem, wszechstronnym urządzeniem, które mamy multimedialne, prawda? Jest Jezusz Internet co przyglądarki, Pan Czepalski może sobie prawda, pod kołderką oglądać film albo przyglądać strony i tak dalej. Do stacji telewizyjnej. E, tak, proszę bardzo o wycięcie tego. Pana, czy 50 tysięcy, już mamy w tych ponad 50 tysięcy w Polsce sprzedane, jak mówię, kolejne miesiące. Robert przypomniał mi, ile w kwietniu byśmy sprzedali? 5, 6 tysięcy? To, to są dane z końca roku oficjalnego jeszcze. było. No. A nowe produkty, które pojawiają się, cała seria Go, GoCam, który już jest. Wszystkie produkty, z wyjątkiem nawigacji, są, są już dostępne. naprawdę. To są dodatkowe funkcje, które, które, które i akcesoria, które pojawiają się i w tym roku PlayStation Portable będzie, będzie rozwijał się właśnie w tą stronę, mhm. jeżeli chodzi o funkcjonalności. Jeżeli ktoś z Was używał na przykład aktywnie, zacząłem używać Skype'a i, i, i dzwonić za pomocą... Pensle. Dzwoniliście już, przestaliście? E, Działam naprawdę fajnie, bardzo przyjemnie. Nie, korzystaliście? Południa są nie? bardzo tanie. No łącząc się z innymi użytkownikami Skype'a, nic się za to nie płaci, więc... Niedawno na konferencji z liderami byliśmy, byliśmy nad morzem i łączyliśmy się właśnie za gniazdką ludzie byli zaskoczeni. Faktycznie da, da się, faktycznie działa, faktycznie można zadzwonić. naprawdę moglibyśmy, a masz skonfigurowanego, żeby nie mamy małą pod tą siecią tutaj, się, tak. tak. A, moglibyśmy do biura w Polsce zadzwonić. Możemy tak. spróbować, tak, jeszcze raz się zarejestrować. No i myślę, no, nowy produkt, o którym którego chcemy poświęcić trochę więcej uwagi, e, czyli Go Explore. Słuchajcie, nawigacja pojawia się tak naprawdę pojawiła się, Ona pojawia się w środę. Wybrany tak, czyli tak, tak, pojutrze. W Hiszpanii, we Włoszech, chwilę później dołączą hmm. Niemcy, Francja. Będzie również Polska, planujemy wprowadzenie nawigacji we wrześniu. Parę słów o tym produkcie. Po pierwsze to jest nawigacja trójwymiarowa. Po drugie, nasza pierwsza reakcja była taka wow, szczerze nie ma tarz screena. jest tyle tych nawigacji w sklepach, kto to kupi. Nawigacja, na nawigowanie to nawigacja z wykorzystaniem wszystkich przycisków, możliwości jakie ma konsola, PlayStation, Portable, jest tak szybkie, że nie chce się używać też screena. Po prostu momentalnie można się poruszać, to jest sprawne manualnie. Mamy urządzenie ze sobą z polską mapą. Nie wiem, będziemy mówił, Mamy taką, to, tak. To, to jest, mamy pierwszą wersję to mapy. To jest jakaś wersja jeszcze z grudnia, taka pierwsza, jedyna działająca, gdzie są polskie mapy, jeszcze bez tłumaczenia. A jeszcze, jeszcze też wczesny engine graficzny, troszkę jeszcze tam mu brakuje, jeżeli chodzi o dopracowanie. No, mimo wszystko chcieliśmy, to jest, tak mówię, to jest jedyny taki prototyp, który mamy, który gdzieś tam działa. Chcieliśmy to pokazać, pomimo tego, że jeszcze jakościowo dużo tego, od tego, jak będzie wyglądał finalny produkt. Czy mogę wrócić prostu pilota? Albo 7, albo Słuchajcie, nawigacja. Nie wiem, czy macie Państwo czy, cyfry, jaki jest rynek nawigacji, 2008 rok, rynek nawigacji w, GF w Polsce, ile sprzeda się urządzeń w tym roku, na, nawigujących, Potraficie nie chcę przepytywać, jest 400 tysięcy sztuk urządzeń planowanych przez GF-Kramatę. ten. I, 400, 400, 400 tysięcy się sprzedało. Też, to, na 2008 jest 800 tysięcy z Ale okay, m m Dobrze, mówimy o, macie wyobrażenie cyf, hmm, ilości. My prezentowaliśmy ten produkt w pierwszej fazie, znaczy w pierwszej takiej... Okay. Wiesz co to nie miało być, 7, tylko tu 7. Ile taki moduł no, no, no. No, będzie kosztował? Ile będzie kosztował? Według naszej wiedzy staramy się uzyskać cenę 1000 zł za zestaw kompletnie konsoli z e, hmm. nawigacją plus ładowarką samochodową plus uchwytem. To jest cena biorąc z pod uwagę, ile z... funkcjonalności... Dobra, może zmienimy, jak wybieramy, tak? hmm. z... lista wyświetlona się to, jako... Bo trzeba czyli, śródne, czyli O, jest plus a to, jest promoną, bez to, jest bez... to jest trójka, to jest, to jest, to jest, jest siódma, Tylko jest... są publikowane wejścia, nie wiem dlaczego. No. Tu się zgłasza tez. Tak, tak, wiesz co jego trzeba wejść na menuzy tebie. Wstawię. Tam gdzie Eksternal nie eksternal chyba i się, robi? Ja nie, prosimy tego kolegę, żeby naukał. Coś tu. O, może coś tu. Oni jakoś publikowali sobie z o, tu on się to, tu, będzie. Jest. O, jest. Słuchajcie, robiliśmy takie pierwsze rozeznanie tego produktu. Pokazywaliśmy go wilem audio wideo na, na konferencji Sony. Nie wiem, czy, czy pewnie do was wiadomość nie dotarła. Sony miał taki produkt, nazywa się NaviU. Nawigacja Sony. Sony kończy produkcję tego produktu. Jedną nawigację, którą będzie proponowało w tej chwili Sony, to jest właśnie PlayStation, z mapami Tela Atlasa znacznie lepszej jakości. Produkt będzie sprzedawany w, jakby w dwóch setach. Mamy mapę na Europę Zachodnią i będziemy mieć Polskę, która będzie występowała w mapie z sąsiednimi krajami. Będą Czechy, Węgry, Słowacja, Rosja, Ukraina i tak dalej. Oczywiście można powiedzieć Polacy, że Jeżdżą to to Polacy jeżdżą nie w jeżdżą stronę, tak to prawda, natomiast mapy będzie można dokupować w sklepie, mapy będą tanie, za parę, parę euro będzie można ściągnąć mapę austriacką, włoską czy update'ować, po prostu rozbudować swoją nawigację. Urządzenie będzie sprzedawane... To jest fajne, bo jak, jak się ustawi ten obraz z, z, z samochodu, jakbyśmy Maciek w dół, prawda, przekręcił, to ten budynek się będzie pojawiał tak jak się samochodem, będzie po prostu widać w tym momencie, kiedy w zasięgu z roku pojawi się Palac Kultury, na naszej nawigacji wyrysuje się ten Palac Kultury. Eee, no, uważam, że ciekawsze niż patrzenie na zwykłe kratki, prawda, bo ja To jestem faktycznie, jestem tutaj, znalazłem się już, e, zwłaszcza w dużych miastach, prawda, kiedy nawigowanie obcych miastach może być trudne, Mówię, to jest bardzo, bardzo wstępna wersja. Do czego zmierzam odzew dealerów samochodowych, ludzi, którzy zajmują się tylko tym biznesem, czyli specjalistów, montaży, kara audio i tak dalej, to, jest, to są po kilkanaście do 20 tysięcy sztuk na wejście. Ja mówię, bo słuchajcie, my chcemy ten produkt. Dajcie nam gdzieś tam sieci te la feather, tym podobnym, mówię, do 20 tysięcy, możecie po prostu wrzucić od razu, kiedy on się tylko pojawi. Bo jest zniszczona na to, mówię. I to będzie nie jedno, bo tato będzie chciał nawigować, dziecko będzie chciało grać. Mówię, będzie sprzedawać jedno z nawigatorem, drugie do grania. I to jest taki koń trojański, prawda? Bo pojawi się to urządzenie w samochodzie, a z czasem no, to pójdzie dalej. No, dlatego jak z koniem trojańskim, za chwilę będzie gra, za chwilę będzie internet czy oglądarka. Będzie taka sytuacja, jak ktoś ładnie powiedział, chyba <śmiech> z klientem, mówi, proszę Państwa, to przecież, no, przez to, to trzeba będzie kupić trzy albo cztery do samochodu, jak ktoś ma, no to tak jest. Czy już jedyny, i, I to automatycznie urośnie rynek na, na produkty, więc tak to wygląda w tej chwili. Mówię, to jest mapa grudniowa, tak, e, pozycjonalna GPS. Tak, bo powinna ona działać w 25 klasy na sekundę. Wykorzystując też odpowiednio do jest, że Portable ma większej mocnej procesowej, niż większość nawigacji, więc nie jest w stanie też bez problemu generować różniarową grafikę przy Polska, to jest ważna wiadomość, Polska będzie pokryta w 100%. Nie będziemy mieć dziur, Rosja na przykład będzie miała główne miasta i trasy dojazdowe, będziemy, jesteśmy tak samo potraktowani jak kraje ościenne w sensie Europy Zachodniej. Czyli gdziekolwiek się nie poruszamy, testowaliśmy też w terenie, ma jakieś tam swoje jeszcze ograniczenia techniczne, Mówię, to jest model, który się cały czas rozwija, ale. To jest ogromny potencjał, ogromna ilość urządzeń, zaszczyt, który pojawi się jakby z nowego, z nowego źródła w ogóle sprzedaży, prawda? Do tej pory mówiliśmy granie, granie, granie. Internet, przeglądarka, no w tej chwili pojawi się nowy pomysł, w jaki sposób zwiększyć bazę urządzeń w Polsce. A więc intensywnie pracujemy nad tym, żeby to przygotować. Żebyliśmy nawigację z biura chyba do naszego biura w Moskwie, prawda? Bo, yy, fajnie wyrysował, bardzo szybko. Widzicie, Maciek, proszę się tylko wyłącznie przyciskami, wcale nie trzeba się nie musi być ten takskiej inspikaniem wpisywaniem korukty naprawdę bardzo dużo tak męskie żeńskie e. polskim głos też oczywiście będzie tak tak tak ona będzie zorganizowana w 100% z polskimi głosami. tak że tak tak tak, o, tak jest Eee, nie, nie będzie ten dźwięk, który jest tutaj, mówię, będzie ten produkt będzie występował jakby w trzech opcjach, bo Ty będzie można kupić... Kamerze. To jest transportation mode, czyli wybieramy sobie w zależności gdzie jesteśmy, zaczynamy tak? jest od czy jesteśmy... A, Czy jesteśmy czy jesteśmy. W samochodzie Widzicie pewne funkcje, które się włączają albo wyłączają. Eee, ono się zmienia, kabel prześwietla samochód taksówki na pierwszy i tak dalej, bylibyśmy taki, jadąc na przykład rowerem i... No A idąc na pieczo, żeby nas nie skierowało na przykład na autostradę, tak jak tam na najszybszą drogę i <grym> do, do A to jest będzie to jeden z pierwszych interesant. urządzeń, które zakładamy, ludzie będą używać właśnie chodząc też, prawda? Bo nawigacji samochodowej nie, nie, nie, nie, nie każdy odpala. A w przypadku, nie wiem, zwiedzania Londynu czy innych miast, no dlaczego nie? Jesteśmy w Londynie, brakuje nam mapy, nie stosujemy się, bo Jedziemy do pierwszego McDonalda czy Starbucksa. Może dla pieszych nie będzie ważna, także są ostrzeżenia dotyczące przekraczania i limitów prędkości. Można robić to jest ciekawe, partnerzy od mapy, którzy zrobią atlas, firma, oddział Polski, pracuje nad mapami dotycząści Europy, bardzo fajni ludzie, bardzo zaangażowani w projekt, no mówię, to jest totalnie dla nas też nowe wyzwanie, bo musimy się pojawić, nowy, wykreować nowe kanały sprzedaży, czy porozumieć z nimi ale dla całego biznesu to jest kolejne kilkanaście lub dziesięć tysięcy urządzeń, które pojawi się w krótkim czasie. No To się, że potencjał jest mał tak? Potencjał jest tak. No, my byliśmy sami nastawieni tak na początku chłodno, Potem zaczęliśmy się bawić, bo to chyba jest fajny pomysł, autogaz się nawet pojawił. Tak. Natomiast reakcja rynku była, słuchajcie, niesamowita. To my to chcemy, my to chcemy, to chcemy do, do, do każdego. No, deal francuski będzie, jutro oficjalnie się rozpoczyna sprzedaż Renault, Ponad, nie, nie chcę podawać, bo to jest 10 naście, naście, dzie tysięcy sztuk w Renault. W każdym Renault kupowanym we Francji będzie może, będzie wręczany po prostu jako gadżet. Co tysiąc złotych, tak jak dają dywaniki, prawda, na 400, czy, czy zestaw wycieraczek i zapachów. Tym razem będzie nadawany zestaw blisko tysiąc złotych, prawda? Konsola z ładowarką i z uchwytem. A mówię, to jest koń, bo nie wierzę, jak będzie i ci w samochodzie, żeby ci, którzy nie mają, nie dokupili kolejnej konsoli. A z czasem będą kupować gry, będą ściany i tak dalej, prawda, będą, będą kupować w sklepie. Eee, no i ten biznes będzie rósł, a potem wymyślał, że można się połączyć z trójką. Widzieliśmy eee, takie fajne demonstracje, mamy kolegę w pracy, zajawionego, nie, niewiarygodny na punkcie konsol. Eee, jest informacja, kim? ostatnio Na przychodzi do mnie słuchaj, czy pokaż Ci, co robiłem w weekend z córką. No i oczywiście odpalił konsolę, prawda, zgrał się z trójką, sobie odpalił trójkę w domu, mówi, Mam te zdjęcie na komputerze swojej córki, połączył się z komputerem swojej córki, który jest w pokoju, odpalił, mówi popatrz. I taka słuchajcie, makieta, pociągi jeżdżą. I to było kręcone kamerą też w, na, na, przez PSP. I mówi, patrz, jakieśmy mi się bawili. Słuchajcie, jest zabawa niewiarygodna. Wszyscy na, na tym mechaniku PSP gdzieś tam się działo, prawda, po tej sieci. Jeżeli ktoś będzie chciał oczywiście sprawdzić i pobawić się, to wygląda no, dużo lepiej, kiedy gra się bezpośrednio, czy, czy korzysta się z tego na, na, na PSP. No, po prezentacji mamy tutaj jeden, jeden egzemplarz i. Planujemy na wrzesień w Polsce. Planujemy wrzesień w Polsce. Myślę, że w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych tygodni, tak, w najbliższych tygodniach pojawił się już, będzie więcej urządzeń, tak żebyście też mogli Państwo dostać do testowania. Będziemy chcieli w różnych kręgach zasięgnąć opinii Waszej i, i dać wam szansę na. No nie, nie, nie, to się tak. Teraz... A ten moduł foto już macie. Hmm. Czy to jest? Mhm. Moduł, moduł fotograficzny. No, jest... no, jest... Tak, było tam się. Mhm. PlayStation 3 i takie podsumowanie to są najnowsze wiadomości po zamknięciu kwietnia. 32 tysiące sztuk to jest baza urządzeń oficjalnie przez nas sprzedanych i zainstalowanych. To jest to, co znalazło się, już wyszło ze sklepu i jest w rynku. Myślę, że jest trochę więcej. To jest do końca kwietnia, natomiast jak wiecie, 2 maja był dniem bardzo dynamicznym, dynamicznej sprzedaży w Polsce. Przynajmniej wiem o dwóch osobach, które z tej grupy wykupiły konsole w MediaMarkt w ramach akcji bez VAT-u. No to jeśli nas jest 18, to znaczy 10% tej grupy dokonało zakupu, no to życzyłbym sobie, żeby tak było, nie wiem jaki Robert Marządzew, w chęci odkupiania się bardzo dużo. Także ta baza może być powiększona kolejne nawet do 5 tysięcy sztuk w ciągu tych pierwszych dni maja. To się wydarzyło, w Medimark było niewiarygodną akcją. Zrobiono to zresztą, nie, nie mieliśmy pojęcia o tej akcji po to, żeby nadgonić sprzedaż. W związku z tym, że mamy 4 dni świąteczne, bo jest pierwszy, trzeci, może ciało i, i zielone świątki, też jest zakaz sprzedaży, więc media wymyśliły sobie, że nadgoni. A... Rekordową sprzedaż w kwietniu, no, najlepszy miesiąc w historii sprzedaży w Polsce. Sprzedaliśmy 6 tysięcy sztuczek tego miesiąca, zaczynając tę nową pracę po okolicach 10 kwietnia. Rozpoczęliśmy sprzedaż, ale bez trójek, więc w tym tempie 2 sztuk tygodniowo, tak mieliśmy tempo sprzedaży w kwietniu. Nie wiemy, czy to się utrzyma, czy nam może wzrośnie, ale tendencja, tendencja... tendencja... jest bardzo dobra, prawda, mimo tych zmian cenowych, które nastąpiły na rynku. 46% użytkowników jest zarejestrowanych w PlayStation Network. To jest jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Ku wielkiemu zaskoczeniu ludzi w Europie, którzy patrzą na nas o wiele... Myślę, że nie wciąż myślę, że my jesteśmy z jakiejś tam jeszcze za prawda, to jest taka, był ten mur i on pozostawił mentalności, on powolutku się zmienia, ale to jest fantastyczny wynik. jeśli 5 tysięcy sztuk, które ciebiełem Turismo Prolog po dwóch tygodniach sprzedaży. My zaczęliśmy sprzedaż Prologa później niż Europa, w związku z tym zamknięciem firmy jednej, czyli z strony otwarciem nowej spółki. Nasza data była 17 marca chyba, tak, jeżeli pamiętam panowie odprowadzenia na rynek. To tak, ale my, proszę, my zaczęliśmy w 17 kwietnia, tak, technikę. pojawił się. 5 tysięcy i to wyszło, To weszło i wyszło. A drugą podobną w tej chwili z fabryki, to są cyfry, które imponują. Prawda? Ta gra, zresztą mam podobne komentarze, jeśli chodzi o, o wyniki sprzedaży GTA. Również fantastyczne sieci tam komentują. Możemy przygadać taki nie, nieformalny komentarz, który wiemy z czołowych detalistów, że sprzedajemy w tych proporcji około 1,3 gry na konsole PlayStation czy w stosunku do, do GTA na Xboxa. To jest takie dane, które z pierwszego tygodnia sprzedaży można powiedzieć. Są, e, jakby oni zaczęli wcześniej sprzedawanie rządem. To też dla nas bardzo do, dobry sygnał, trend. Dzisiaj będzie chyba parę wiadomości na konferencji, więc nie chcę ale trend europejski jest 7.1.5. 1,5. Wow, no. Ponad 50 tysięcy urządzeń planujemy e, sprzedać w tym roku, tak żebyśmy mieli... Znaczy 50 tysięcy... Dobrze, te ci, nasze plany. 50 tysięcy będziemy mieć do, do końca roku kalendarzowego. E, nie mamy jakby ograniczeń. My nie, nie, nie robimy tak, że wykonany plan, prawda, stajemy. Wykonany plan, co nie robiliśmy w tej chwili, ściągamy ciężarówki, sprzedajemy towar z maja, idziemy cały czas do przodu. I, i myślę, że ta baza w krótkim czasie osiągnie o 100 tysięcy urządzeń. na polski rynek wrócą te pełniejsze wersje PlayStation 3 w sensie z 4 USB? To jest zakończony model. To jest zakończony model. Jest zakończony model. To nie jest tylko kwestia polskiej, bo my sprzedajemy ofertę europejską. To co ze komputer Europe y proponuje na swoich terytoriach, również my proponujemy te produkty. I model, model wcześniejszy został skończony na sprzedaż, został skończony na produkcję. Wszędzie w Europie można chodzić i model. Model 40 GB. Tak. K to, to, to, takie plotki, że y, sam pracuje nad możliwością software'owego y, y, downgrade'u y, y, y, PS3, do, do, aby mogła otworzyć gry na, na PS2, czy, czy, czy coś tam może... Nie, nie, nie, nie słyszeliśmy o tym Nie jesteśmy w tej pozycji, żeby komentować w tak, żaden sposób. Nie. Nawet chyba nie, nie, nie, nie było z wszystkie inwestycje idą na, na PS3 i Facebook i, i nie, ma, nie ma na to ani czasu ani budżetu, żeby, żeby, żeby, żeby zajmować się tym. Mieliśmy kiedyś pamiętam spotkanie parę miesięcy temu, gdzie, gdzie była rozmowa na temat, no dobrze, jak, jak to zrobić? Do, do pracy nad nowymi produktami trzeba ludzi, trzeba środków. To jest kwestia osobowa i kwestia kasowa. No i gdzie to lakować? No, po to, żeby właśnie zagrać. Stare tytuły czy żeby było więcej nowszych i nowsze by były jeszcze ciekawsze. No, decyzja jest biznesowa, idziemy w kierunku, idziemy do przodu, prawda? Będzie nowa konsola, dwójka. Okej, okay. ktoś bardzo musi, no to pewnie dokona tego zakupu, tak? Jeśli na przykład mu się zepsu, albo nie ma, albo... Także mówię, z trójką idziemy bardzo, bardzo do przodu. Słuchajcie, chcieliśmy zwrócić uwagę, że to jest również ponad 32 tysiące odtwarzaczy Blu-ray zainstalowanych. Prawda? To jest ponad 32 tysiące otwaraczy do ogromnego rynku telewizorów LCD, który w Polsce się otworzył, otwiera, który się podwaja z roku na rok. Eee, ludzie poszukują tego sygnału. Jest 200 tysięcy dekoderów w endboxach, chyba jest blisko 2 miliony dekoderów polsatu. Eee, te, te stacje nie nadają, nie wszystkie programy tam dostępne są, prawda? W High Definition ludzie szukają sygnału, szukają mnóstwo spustowanych ludzi, którzy chodzą po sklepach, kupili 40-calowy, 46-calowy ekran, podłączyli sobie upc, albo jedną no, tam, nie chcę nagadywać telewizję kablową, mają piksele, prawda? Bo, bo nie da się inaczej, bo ta telewizja jeszcze nie, nie nadąża z sygnałem z, z jakością i ci ludzie właśnie chodzą i kupują te, również jak otwaracz blu-ray'owy konsolę, no, dlatego mówię, jesteśmy skazani, no, Bałbowo falczą na sukces. Cały ten biznes musi w najbliższych latach. Wądczyliśmy z tym na tym temacie, w, w, w, w takim szerokim granie, że, że, żeby jakby, to nie wygrywać tego o to, że co w stanie, nikt z tego co przy nowej większą niż niż niż godykowa na które są droższe, które są co są na rynku. Wiesz, bo, bo, bo tak jest, nie komunikujecie. Ale no. to samo świadomość, siła w brędu góry ma być słabo tak? do, do tej pory. A czy tutaj były wątpliwie tych formatów i innych dostazy sprzętu i też słabo to? Czy my jesteśmy w program, też... W trakcie, pa, każdy taki sygnał, aż przyjmujemy, będziemy starali się, czyli na pewno wpadali go w życie. Mamy, mamy jakieś tam ograniczenia, budżety wciąż są ograniczeniami jakimiś naszymi. Kiedy my stajemy te, przed wyborem dobra, to będziemy promować... Blu-ray, i PlayStation, czy jako właśnie urządzenie totalnie multimedialne, czy gry, no idziemy w gry, bo... No bo ja bym sobie przepraszam, bo na no, przykład no. życia, to takie to Trzy osoby w redakcji się pytają, pytały, jak osoby ktoś jakoś tam zajmuje tą mhm. technologią i, i y, jaki otworzysz Blu-ray kupić, bo coś tam słyszeli, że po trzy tak, no ale wiadomo, że to chyba jakiś taki gorszy twarze, czy jest, bo to rażaj, że to tańsze, no, wiadomo, że to jakaś konsola, więc tak, tak naprawdę dobre, to dobre twarze to trzeba kupić dedykowane. To, wiecie, Ludzie kompletnie nie mają tej świadomości, że, że jest zupełnie no, ma... no, technicznie no, nie to jest to prawda. Nie no, To jest zadanie przed nami, to jest wyzwanie do komunikacji. Ale wiesz, no właśnie o mówię, że, że, że ja to wiem wie, natomiast nie, ludzie kompletnie nie mają tej świadomości i próbując wybrać sobie model, to od razu że to jest tak, tak, taka kategoria B. Konsola to, to pewnie otwarza tam przy okazji, ale, ale robi to może nie najlepiej, może nie wszystko potrafi i tak to jest tak, to jest rola też mediów bardziej tych specjalistycznych od strony audio wideo prawda? Niestety to też tak wygląda, że tam są ludzie, którzy piszą w wszystkich tych tygodnikach, no fascynują się techniką i kiedy dostają najnowszy odtwarzacz Blu-ray'owy, na przykład Sony, no to siedzą i powstaje wielki artykuł, jak to jest fantastyczne, jak wielkie urządzenie, bo żyją tym, prawda? Bo się fascynują, ile tam można... z drugiej i... strony jest też piłeczka po stronie mediów, Czytaliśmy że czy postanowiliśmy artykułem w jednym z dzienników o właśnie wojnie formatu. Nie była informacja, że z zeszłym roku w Polsce sprzedało się poniżej 5 tysięcy Blu-ray. Tak podam, że to była, to była gwiazda wyborcza, a z drugiej wreszpolitej, tak. Była cała strona na temat Wolka, tak. Wojna formatu i tak dalej. I potem mówią, według naszej wiadomości w Polsce sprzedało się 5 tysięcy tak, otworaczy Blu-ray. Poniżej 5, po, 5 tysięcy, tak. Po tak. Po tak. tak. Więc tak, tak, tak. Nikt, nikt nie wpadł na to nawet. Żeby zadać pytanie, prawda? I wypowiadano... Jesteś... Do, do rozmowy wzięto też chyba tam LG udzielało tak LG było Toshiba była gazeta na bardzo takie też takie by się takie Więc my staramy się też, nasza działalność działalność Agnieszki, moja Maćka Roberta, staramy się spotykać, rozmawiać, no przekazywać. Nie stać nas jakby na to, żebyśmy wiesz, masowo wykupowali reklamy w gazetach i mówili o... Znaczy w ogóle cały format Blu-ray tak naprawdę teraz dopiero zacznie... On teraz pewnie tak się... Do momentu jak była wojna formatów, no, nie, przynajmniej no, były dwa formaty na rynku. Było bardzo trudno firmom zdecydować się na duże inwestycje, na, na, taką, na, taką, na takiej Zielone światło, tak inwestujemy, tak wydajemy. Teraz, kiedy, kiedy wiadomo, że który z formatów będzie formatem wiodącym, jest też, no, wszystkie firmy muszą skierować się w tą stronę, te które wydają, te, które wydają filmy. I, i, I za tym to się oczywiście inwestycje. My teraz już nawet rozmawiając właśnie z Imperial z Sony Pictures czyli z butelem Pictures w Polsce, Roberta Akcja ruszyła, tak? jest promocja tak. gdzie, gdzie no tak. natychmiastowo tak dwa miesiące po, po, po zakończeniu wojny daliśmy prawie dwa tysiące sztuk pilotów mają, mają specjalną ofertę, i są dwa filmy na blu podawane tak, i za jest za barmo, chyba, tak, jako, jako po to żeby, żeby ludzi jakby zachęcić dobrze na to żeby do sobie dokupcie do, do konsole i to, to, to się zaczyna dziać tak firmy już właśnie robią tego typu promocje kup to na Blu-ray dostaniesz pilot do PS3 Blu-rayowy to jest pewnie kwestia tego i kolejnego roku, kiedy, kiedy, kiedy te inwestycje zaczną, zaczną pojawiać się na dużo większą skalę i kiedy zaczną przynosić jakieś wymierne efekty. Bo na razie oczywiście wiemy, że świadomość wyboru też nie jest odpowiednio wysoka, ale, ale to, no, to wymaga czasu, pracy i inwestycji. Tak samo jak z formatem high definition. A ja nadal jeszcze rozmawiałem z jakimś kolegą, w, jak, jak były dwa lata temu Mistrzostwa Świata, on mówił, że kupuje sobie telewizor właśnie LCD, bo chce oglądać Mistrzostwa Świata w, w HD. Więc kupuję sobie jakiś tam telewizor HDR, no, ale co jakiś tam decoder premier czy to nie no, nie no na jedynce będę oglądał nie tak no osoba myślała że jak kupi telewizor HD to znaczy że od razu podłączy i będzie miał miałą plac HDR, Była tego typu jeszcze świadomość o wielu osób A, więc to się to się zmienia są inwestycje Sony wydaje Samsung wydaje LG wydaje A, wszystkie firmy, które są zainteresowane promocją formatu high definition tak samo jest z Blu-rayem to jest jakaś tam część składowa promocji high definition i, i, i te inwestycje po prostu też przyjdą odpowiednio gry e, będziecie mieli okazję zobaczyć w części nie, nie poświęcam jakby uwagi będą gry w części popołudniowej lokalizacje to po raz pierwszy chyba potwierdzamy oficjalnie czy przekazujemy kolejne wiadomości jeśli chodzi o, o gry na konsole playstation 3 motostorm pacific lift będzie lokalizowany na język polski również e, tak by też daje wyobrażenie dawniej my się czekaliśmy parę lat co nie udało nam się na dwójki dostać ponieważ możemy potwierdzać ilości, które tych ludzi w studiach już interesują. I to są ilości, po raz pierwszy mówimy o pięciocyfrowych cyfrowych ilościach dla, dla gier na PlayStation czy na wprowadzenie, więc to też budzi szacunek, prawda? Znaczy, że co, co czwarta, co piąta osoba z bazy, która będzie się nią, będzie kupowała te produkty. A wsparcie marketingowe. W, zgodne z tym co, co, co lokalizujemy chociaż pojawia się też planet który jest tutaj no, pomysłem rozmawialiśmy z paramosłami wczoraj będzie też dzisiaj prezentowany w internecie wieczorem znaczy, to jest resistens. tak jeszcze wracając, z... mówimy o lokalizacjach które są potwierdzone natomiast oczywiście pracujemy już nad lokalizacjami i kolejnych wytłumaczy nawet myślimy no, już, już 2009 czy kolejne lata więc yy, będziemy te informacje stopniowo też przekazywali jak odpowiednie jak będą, będą potwierdzane a przepraszam, to dla dzieci, uh, gdzie jakby no, pełna lokalizacja standardem, mhm. Czy nastawiacie się raczej tak. na lokalizację uh, y, kinową, czy, czy, czy, czy zakładacie to, to elektrata no, na... mhm. czerwone? Czy taka strategia była już taką Dla nas lokalizacja ma kilka, kilka and, aspektów. I yy y y y o innego rodzaju lokalizacji mówimy w przypadku jak Was, bo tam potrzebne są na przykład pytania, które odnoszą się do Polski, głosów bohaterów yy. i tak dalej. W przypadku takich grach jeszcze chyba nie możemy potwierdzić, ale pewnie będzie też opcja, żeby zlokalizować głosy w Pizonie, jeżeli będziemy, jeżeli będziemy chcieli. Chociaż prowadzimy sami za... też wewnętrzną dyskusję, stawiamy się, czy, zabawe czy, zabawe czy się. potrzeba, na czy na jest sens. Na no na właśnie, mamy, ma, mamy wsparcie <grym> studia z lokalizacyjnego i ja mówią, dobrze, że zrobimy wam wersję kinową. Możemy wam zrobić wersję prawda, kinową, tylko można uzyskać efekt telewizji niemieckiej, pewnie wiecie, jak są zadbutowane filmy. Czy, czy, czy czasem dla dzieci, no i, i czy to chcemy osiągnąć. No? To jest kwestia oczywiście też jakości lokalizacji, bo jeżeli, jeżeli, jeżeli tak odreaktivizam i jeżeli chodzi o głosy, które tam są zostaną naprawdę bardzo dobrze zrobione, to nie możemy od razu też nastawiać się negatywnie, tak? no. bo, bo my czytamy te, te opinie. Godzinami i te dysputy i prowadzimy, w którym kierunku. Być może faktycznie. Jak A jakie masz zdanie? Tysiąc osób nie będzie chciało... Jest lepiej tak. tak, tak, ale mówimy o czy, czy, czy na przykład no taka jak ta, ta, wizą jest... powinna to, mieć... jedną i drugą. Jest... Jedno i które Jedno i drugie. To, Jedno i drugie. Jedno i drugie. Jedno i drugie. Jedno i drugie. Gra kogoś tam? Helgasta. Nie bo natomiast. po prostu zastanawiam się czy to też w ten sposób, w tej kategoriach. Czy, czy, czy to jak to ekranę... widzieliście, motostęp Pacific Rift będzie, będzie kinowo. Potwierdzono, um, mamy kinowo na nowo. Zobaczymy, czy będą też głosy też jeszcze. jeszcze, jeszcze a będą będą jakieś głosy? Tak, jakieś krzyki, wchudzenia. Ryszniki <Reason> w końcu, to tak. Rychmi malucha ja jestem generalnie zdania, że tego typu lokalizacje pełne, tam gdzie mamy na przykład pełną lokalizację, to jest jednak pomoże tej grze, formatowi przejść do mainstreamu, że jest to rozrywka masowa, że nie jest to... Jeżeli tylko jeszcze dodatkowo wielkie nazwiska przy dwóch postaciach, to po co? Ja uważam, że to nie jest kwestia właśnie robić głosy po polsku, czy nie robić, tylko to jest kwestia zrobić, ale dobrze zrobić to. I, mhm. I jakość lokalizacji tak naprawdę wpływa, a nie sam fakt, że... że Oczywiście, nie będzie część osób, którym się no, nie, nie spodoba, tak? I, i zawsze i tak będzie, ale być może będzie 10 razy więcej osób, które kurczą, te też wiki temu. Będziemy informować. I to jest tak, tak, że wielkie nazwiska, powiedziałeś, też te ćwiczyliśmy. Te, bo myślę, że to znowu jeszcze za wcześnie, żebyśmy na przykład angażowali wielkie nazwiska, bo to po prostu kosztuje. Czy ludzie to takie to pieniądze za... ...właśnie przez to, no ale ja mówię o polonizacji, tak, <mówiłem> prawda? O polonizacji, tak? ja, to znaczy, to, to, znaczy. Gra na PC, na no ten to, no to, to, to też jest faktem to, że niektóre media masowe wspominały no tak, że dlatego, że jest Orygryjskim Dlatego, że jest... To, to, to, to Co możemy myśleć o sama ja ale patrząc na sprzedaż Mass Effecta w Polsce, który miał tylko lokalizację kinową, też nie można powiedzieć, że się źle sprzedał. Tak? Nie wiem. W tych godzinach nie, znasz, nie, nie wiemy. Wyniki, ile Mass Effecta w Polsce? Tak, więcej. Znaczy, my powiemy tak, wszystkich no. tytułów, o których mówimy tutaj, tak taki jak Kidzon czy Motor Storm, e lokalizacjach mówimy o kilkunastu tysiącach, chcemy z tsunami tych, tych gier. To nie jest jakaś wielka tajemnica. My planujemy każdy tytuł, każdy duży tytuł na PS3, jak znam, czy MotorStorm, to są, to są ilości, te 10 tysięcy, to, to jest jakiś minimum, mimo dużo wyższych liczbach. Wierzymy, że, że właśnie lokalizacja też pomoże, oczywiście baza rośnie. To jest, to jest i... ogromna praca wykonania też z detalem, bo my na początku nie wierzyliśmy w takie cyfry. Z czasem, po, chociażby po Heavenly Sword, World, że można. I, I nasze nastawienie się zmieniło, niestety bardzo chłodno do tego jeszcze podchodzi detal. I takiej ilości, ta, takie sytuacje, gdzie na zachodzie prawda, sklepy są towarowane po sedu parę tysięcy sztuk na ten day one, prawda, żeby było, żeby nie zabrakło. U nas te podejście detalu jeszcze jest takie, a no dobra, wezmę sobie po, po, po, po, po, po, się po 300, wezmę po 20 nie? i za chwilę jest, o kurde, ty nie możecie dostarczyć, nie, się wszystko zmienia, wyszło, nie, to, się to, to się powoli się zmienia, prawda, to, zmienia. Tak to jeszcze skaliowo, jest proces. To powiedzieć, że nastawienie detalu jest 10 razy lepsze niż Mieliśmy problem na początku, żeby wprowadzić w ogóle są na ps 3 wprowadzając ponsoe. czyli kupować ponsoe, a nie chcieli kować ja software'a. Mieli też ja, tak, mieli to akurat z jakieś tam, prawda? Nie wiedzieli, nie jak wygląda opłat. Oczywiście po trzech dniach sprzedaży okazało się, że wszyscy sprzedali, co to co mieli sprzedać i... I potem joby, nerwy, a wy nie jesteśmy Nie wiem, jeszcze zróbcie to. Ale, ale to jest pod to jest tak. materią. To powoli się mówię, zmienia, chociażby no, chociaż bez też przykład. Powinniśmy robić 10 tysięcy na start, to yy, mówiliśmy nie, prawda? Weszło, wyszło. Poszło. I detal mówię, o hej, faktycznie udało się, no to teraz, teraz trzeba się jeszcze lepiej do tego przygotowywać. No ale to trwa, prawda? Powolutku, powolutku ten proces przemian. Będziemy oczywiście o wszystkich tego typu działaniach marketingowych, które, które, które, które będziemy robili w tym roku Was informowali na bieżąco. I, i, I tak ogólnie chcemy rzeczy robić duże. Wolimy zrobić mniej, wolimy zrobić 2, trzy, cztery akcje, ale, ale z, dużym, z dużym zasięgiem ogólnopolskim, takie, które będą zauważalne przez, przez media, przez konsumentów. To są takie specjalne koła, futurystyczne koła Gran Turismo, które, które sprowadziliśmy z Londynu specjalnie właśnie dla Gran Turismo 5 Pro. Mamy cztery tego typu koła, na jesieni panujemy Pierwsze w Europie ten... było w Polsce, Tak. W w pierwsze w dostaliśmy. Z kierownicą dedykowaną e... Logitech'a, z e... event, stawem. Taki, taki duży event Media Markt. To był w 15? Dziesiąte Media no, Markt. Natomiast na jesieni panujemy we wszystkich głównych centrach handlowych wystawać tego typu koła. Planujemy też współpracę z jednym no, bardzo topowych brandów, jeżeli chodzi o motoryzację, gdzie... gdzie jeden z samochodów który pojawia się w randy zło 5% będzie stał, bo tych prezenterów będzie można sobie porównać jak wygląda w grafie znajduje na rzeczywistości to jest no... Mówimy duża o grubej markia, marce, o i marce, i marce więc, więc chcemy żeby te rzeczy sobie przyciągały tak, w też sposób ten pokazywać ten, jak, jak wygląda. A... This This is living, this is living tak. Bardzo głównie tak o social gamingu w czerwcu będzie kampania billboardowa dla brandu Baza, mówiliśmy oczywiście o bazie, mówiliśmy o dużej ilości tytułów z tej serii, które której się pojawią a to są takie bardzo ogólne informacje, które teraz podejmiemy, jak mówię, no, szczegóły, szczegóły, będziemy podawali na dniach, tygodniach, i do też zauważali tego typu działania. Chcemy wypromować bazę jako taki kolejny telewizyjny show, tak jak wypromowane są nowe programy telewizyjne z gwiazdami na b tak jak, jak DPN, czy Polsat. Ten sam sposób chcemy zachęcić ludzi do baza, oczywiście informując, że ten show, ten program, Ty możesz po prostu, nie musisz iść na casting, nie musisz tam, nie wiem, pisać do TFN, Polsatu, jeżeli masz PlayStation możesz 2, mieć PlayStation 2. 3 albo PlayStation Coltable, możesz, możesz sam być gazdą, możesz sam organizować show, turniej i tak dalej. Z Thinkstar to mówiliśmy z popularnymi, z popularnymi programami specjalnie telewizyjnymi, także specjalnie dedykowane kampanie dla, dla social gamingów w mediach dziennych, masowych, które wychodzą poza, poza tylko i branżę specjalistyczną. To no tak, w takim dużym skrócie, jeżeli chodzi o, o, te, o, te, o te działania marketingowe. Teraz mamy taką, oczywiście już trochę pytań odpowiedzi było, natomiast no, jesteśmy teraz do, do, do dyspozycji, jeżeli chodzi o Wasze pytania. Agnieszkę poproszę o, o przygotowanie notesów, który w długopisu, żeby notować.